Feranek. Najlepszy z wielu powodów. <głos> Zacznijmy z kurą. Dobra, więc chciałam tutaj zacząć od mojego ulubionego suchara, ale tutaj kura mnie, że tak powiem, zagłuszyła. Słuchaj, Edziu. Tak? Ja, ja nie jestem najgorsza w opowiadaniu sucharu, bo ja już się śmieję przy tym, jak je opowiem. Mhm. Dobra, przychodzi małpa do młynu mhm. i tam spotyka prosiaczka. I prosiaczek się pyta, małpa, co robisz w młynie? A małpa na tą mąkę. Dobre, dobre, ja lubię takie żarty Nie, bo... zreagowałeś wystarczająco To my zapowiedzmy co będzie w drugiej godzinie Bo przyjrzymy się, będą też nowości muzyczne Przypomnimy o naszym konkursie Zobaczymy co się dzieje w mieście No a małpy w mnie robią mąkę Więc zostańcie z nami na kolejną e, godzinę Bo tak jak przypominajmy już parę razy Jest niedziela, więc czerpa, czerp, czerpmy z tego dnia jak najwięcej A przed nami day Glow, Close to You Close to you i dzięki tej muzyce począłem taki vibe strasznie wakacyjny, wiesz? Taka plaża, lampki, no i że sobie tańczymy, tam no. gdzieś ognisko jest super. Dzisiaj gadaliśmy o Gdańsku, bo Gdańska jest plaża jelitkowa, więc taki idealnie. No. Ale i... nazwa taka niezbyt przyjemna, jelitkowo? Co sądzisz? Jelitkowo? No, no słuchaj. Którzy to jedzą, nie? <laughs> Okej, okay. jakby następnym razem to je przekazuję suchary, bo mi ewidentnie nie poszło. No i co, Przechodzimy do Was z konkursem. Tak, a co jest do wygrania? Do wygrania jest pojedyncza wejściówka. A gdzie? A w Poznaniu. A na co? Na Next Fest. Wow, no, no. właśnie, i co, co należy zrobić, żeby taki konkurs wygrać? Wysłać smsa na numer 7248. Tak, i w treści tego SMS-a napisać afera.next, następnie swoje imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie wraz z uzasadnieniem, a to pytanie brzmi... Jakie było najdziwniejsze wydarzenie podczas koncertu, którego byłeś, byłaś świadkiem? A koszt wysłania SMS-a to 2,46 Mówiliśmy o pewnym znanym festiwalu w Polsce, czekamy na wasze bardzo ciekawe o, odpowiedzi. Konkurs trwa do 15 kwietnia, więc macie jeszcze czas, no ale przesyłajcie odpowiedzi już teraz.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 W niedzielę o 12.30. Tylko w Radio Afera. Odrestaurowani. O klasycznej motoryzacji opowiada koło naukowe PUT Renovation. Poniedziałek, 16.30.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 Jak niedziela, to zawsze mi się kojarzy z niedzielnymi kierowcami. Z mhm. Takimi ludźmi, którzy, no wiesz, jadą, bo muszą. I, I jestem ciekaw, czy jest na przykład coś takiego jak niedzielny rowerowicz, który po prostu jeździ rowerem od niedzieli do niedzieli, ale ma wszystko zakupione, wiesz, jak na przykład Tadej Pogaczar, czyli najlepszy kolarz na mhm. świecie, że wiesz, strój, kaskaro dynamiczny, golinogi. Jestem ciekaw, czy istnieją takie osoby. Nie wiem, powiem ci, ale ja, ja może jestem, wiesz takim taką laiczką i nie wiedziałam, ale e, nie wiedziałam, że pod tym strojem kolarskim faktycznie nie nosi się bielizny. Nie, i to jest prawda, bo się obetrzesz. No właśnie, ale wiesz, mi się to wydawało takie nieintuicyjne, w sumie. Jak się o tym dowiedziałam, to, to patrzyłam już teraz na rowerzystów znacznie inaczej. No. <głos> <głos> Dobrze, a dlaczego jesteśmy w temacie rowerzystów i rowerów? Bo. <głos> Edzia chyba za bardzo wybiło z rytmu to co pamiętam. Jeszcze lepsze niż ten suchar, nie? Niż, monka, niż Monka. Dlaczego jesteś w tym dywanacie? Bo mamy dla Was nowość, właśnie wyjdzie w praniu i utwór, i nazwa tego utworu to rower.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 Szukam od tego, to biedzie i już czuję wam. Nie mam siły, zmysły w jedno Rezygnuję ze wszystkiego Mam zadanie, tylko jedno a danced ball Powyrwy upalam, wstaję, kręci mi się w głowie, patrzę, śmieję się. Nie utrzymuję równowagi, w sercu zimno jak wislany krew. Zaniedbam całe ciało, Mówię obraz twój. Nie mam siły, zmysły w jedną Rezygnuję ze wszystkiego. Mam zadanie, tylko jedno: poczuć u Z Edziem mamy chyba jakieś takie, nie wiem, filtry bym powiedziała. Koneksje mózgowo-aparatowo-mowe. Mhm. Mózgowo no, dokładnie. Tak. A my teraz chcemy coś powiedzieć, co się dzieje w Poznaniu, bo mamy wejście miejskie. Ja odkryłam, że Kicia Kocia, nie wiem czy Kicia Kocia, to jest taka nie Kicia mhm. dla dzieci, książka mhm. o kici koci i ma swój dom w Poznaniu i to jest nowe muzeum dla dzieci. Otwiera się w centrum miasta. O, Więc fajna atrakcja dla dzieciaków, które lubią jakieś takie no nie wiem, postaci z bajek, żeby tutaj porobić jakieś takie manualne rzeczy, a nie tylko siedzieć przed tabletem czy, czy coś takiego. Czy, czy laptopem. No. A to ja mam inną taką nową miejską, bo wydarzył się właśnie wypadek na rądzie Śródka, tym sławnym, chyba w żargonie poznańskim się przebiło, że ile wypadków na rądzie Śródka do końca, do końca roku. Będzie chwila nieprzyjezdna, więc uważajcie tam, proszę, nasi, nasi drodzy słuchacze, którzy w, tamtym, w tamten w tamten rejon się kierują. Dokładnie to jest kolizja numer 63 w tym roku. Więc... Nie mogę w to uwierzyć. Ja też nie mogę w to uwierzyć, że to rondo jest owiane tak złą sławą. No, jak miałam, słuchaj, um, jazdy próbne, mhm. no to rondośródka to jest faktycznie taka zmora, nie? Czaję. Oczywiście nie mam prawa jazdy, ale y, co przeżyłam to przeżyłam, nie? Rozumiem. Więc, no, rondo środka faktycznie trzeba uważać. Czyli do, można powiedzieć takiej gwary poznańskiej pyry, pyry rondo środka. Rondo klunkry i wszystko inne. A przez nami utwór Good Intentions. When I say I try my best But there's no other way You deserve the world, I couldn't give you less But I'm never perfect The way you're perfect In though it hurts, yeah It hurts to say That your love wasn't good enough Couldn't stick around It's only in myself that I didn't trust I had good intentions I had good intentions It's a shame. I'm a heartache that I went and put you through. I take the blame, 'cause the truth there's really nothing you could do. But Perfect, The way you're perfect, and yeah, hurts to say goodbye. Yeah, baby, no one let you down. The problem is your love wasn't good enough, couldn't stick around. I never change But I'm not M. the way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 Kratica Q pobrzmiewa echami tradycji greckich pieśni. Wybrzmiewa nowoczesnością w improwizowanych strukturach. Zespół Kratica Q pobrzmiewa echami tradycji greckich pieśni. Wybrzmiewa nowoczesnością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 Otwarta próba z salki przy WSK. Zupełnie nowy materiał z nadchodzącej płyty Poloty. Transmisja na antenie Radia Afera. HOSZPITAL. PŁYTA POLOTY. NA ŻYWO. Niedziela 12 kwietnia, godzina 16. Koncertowy Polski Punkt Słyszenia. Nieznane utwory znanych wykonawców. Muzyczne wykopaliska. Nieznane połączenia muzyczne. zdanie nieznani. Każdą niedzielę o 18:00 Tylko w Radio Afera Dobranocka Dla tych, którzy jeszcze nie śpią Każdy poniedziałek o 23 W Radio Afera Dobranocka Aferzasta Lista przebojów Radio Afera 25 tworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferasta do piątku do godziny 12. Notowanie w piątek o 20. Autopromocja Aferanek Najlepszy z wielu pobudek jak to konkurs w aferze. To prawda, a to jest jeszcze konkurs długoterminowy, słuchaj, więc nie rozwiązujemy go jeszcze dzisiaj, tylko 15 kwietnia. Tak, e, dokładnie na Aferanku po godzinie 10, a co jest do wygrania? Karnet na Nextfest, pojedyncza wejściówka. E, co należy zrobić, żeby taki, taką wejściówkę dostać? Trzeba wysłać SMS-a na numer 7248, w nim napisać afera.next, następnie imię nazwisko oraz odpowiedzieć na pytanie wraz z uzasadnieniem, a koszt takiego sms to 2 złote i 46 groszy. A to pytanie to... Jakie było najdziwniejsze wydarzenie podczas koncertu, którego byłeś? Byłaś świadkiem. Yeah, ja mam takie zdarzenie, ale to się stało stricte po koncercie i potrzebowałbym teraz utworu Tila. W Potrzebuję Wczoraj. Zgasł i się skończył dzień. Z nim ty Była godzina 10.40 i mamy rozmowę z paniami z Bosfier przed mikrofonami Domi i Oliwia. Cześć dziewczyny. Cześć. Cześć, cześć, tylko nie panie. Okej, okay, okay. pewnie, chciałam tak kulturalnie po prostu, z kulturką, ale dobra, chciałam tutaj zacząć już myślę, że z bomby, od pierwszego pytania, ale chyba tak wypadałoby właśnie powiedzieć, że jesteście z Book Clubu, albo czym właściwie jest Bosier? Bossier to jest wyjątkowa inicjatywa. Dlaczego wyjątkowa? Bo za każdym razem słyszymy o jej wyjątkowości w momencie, kiedy ktoś dołącza do tego community. Jest to community niesamowicie wspierające się które ma w sobie tyle otwartości, że dzieli się bez jakiegokolwiek problemu swoimi życiowymi doświadczeniami, co sprawia, że jest naprawdę ta taka ogromna bliskość relacji, która uważamy, że jest niezwykle potrzebna aktualnie, po prostu w dzisiejszych czasach, kiedy wielu młodym ludziom doskwiera samotność. I zajmujecie się właśnie Bóg klubem? Y tak, tak. W kwestii Book Clubu, gdy Domi dołączyła do teamu, to padł pomysł stworzenia takiej inicjatywy. Wiedziałyśmy, że to będzie strzał w dziesiątkę, ponieważ to dążenie do cyfrowego detoksu aktualnie jest bardzo potrzebne, też bardzo na czasie. I zależało nam na stworzeniu inicjatywy, gdzie dziewczyny będą mogły poznawać siebie nawzajem. My też zrzeszamy grupę dziewczyn, która jest mocno sfokusowana na rozwoju osobistym i te booklaby oscylują tematycznie właśnie wokół między innymi takich książek, ale nie tylko książki omawiamy, nie skupiamy się tylko na teorii, tylko wychodzimy poza. Taki schemat klasycznego book clubu zależy nam na tym, żeby postawić też na praktykę. Dlatego tutaj ta wymiana doświadczeń i zaangażowanie ekspertów, którzy prowadzą moderowane dyskusje, czy nawet udało nam się zaprosić tutaj dzięki domi e, autorów książek, e, no to sprawia, że nasz book club wyróżnia się. Tak, to jest coś więcej zdecydowanie niż tylko omawianie książek. Dobrze, to teraz chciałam się zapytać z myślą o kim powstał Book Club? To, to może jeszcze ja odpowiem później do mi, ty przejmiesz pałeczkę i rozwiniesz. W kwestii tego z myślą o kim ten Book Club powstał, z myślą tak naprawdę o młodszych nas, które były nadal, jesteśmy zagubione w różnych sferach naszego życia, ale każdy przechodzi taki okres w swoim życiu, gdzie nie wie, co dalej, w jakim kierunku zmierzać, co zrobić. I czeka i oczekuje takiego wsparcia od drugiej osoby, a niekoniecznie to wsparcie często z otoczenia płynie. Dlatego zależy nam na tym, żeby ta społeczność dawała to wsparcie i mówiła do dziewczyn, hej, nie jesteście same, my mamy podobnie i właśnie przez tą wymianę doświadczeń, swoich historii to wszystko staje się takie realne, łatwiejsze i, no i dziewczyny po prostu czują, że, że to wsparcie mają i nie są w tym same. A do kogo skierowane jest to wydarzenie? To wydarzenie skierowane jest w zasadzie do wszystkich. Przychodzą do nas głównie młode dziewczyny, ale mm, zabierają ze sobą ostatnio również mamy czy siostry. Zaczynają, zaczynają się też pojawiać u nas mężczyźni, co jest bardzo fajnym takim zróżnicowaniem po prostu podczas tych wydarzeń. I przede wszystkim chciałam tutaj powiedzieć o tym, że no, tworzymy ten projekt już od prawie ośmiu miesięcy i obserwujemy też rozwój osób, które do nas przychodzą tak naprawdę bardzo mocno, bo na pierwszych spotkaniach dziewczyny mało się odzywały, mało udzielały się w dyskusjach, mniej dzieliby się swoimi doświadczeniami. Natomiast teraz te dyskusje są naprawdę ożywione. Tak jak mówiła Oliwia, zapraszamy ekspertów, są to eksperci różni. Są to seksuologowie, ginekologowie, ginekolożki w sumie, seksuolożki, psychoterapeutki, psycholożki. Zapraszamy też autorów książek. No i właśnie poruszamy taką tematykę rozwojową i kobiecą i przede wszystkim tworzymy taką bezpieczną przestrzeń do tej wymiany doświadczeń. I mnie bardzo cieszy, że ta wymiana doświadczeń stała się też taka mm, wielopokoleniowa, że naprawdę te głosy płyną od młodszych i od starszych ostatnio też dziewczyn um, i mogą one od siebie wzajemnie czerpać, bo naprawdę widać też, że na przykład mamy czy siostry, które są w starszym wieku, um, no, od takiego naszego docelowego, docelowych uczestniczy, bardzo wychodzą z tych spotkań zainspirowane. Taką odmiennością myślenia genzetek czy milenialsów to jest bardzo ciekawe doświadczenie. Super, właśnie myślałam, że to jest bardziej takie dziewczyńskie spotkanie to mnie zaskoczyłaś tutaj, że mężczyźni też przychodzą, to super tak. A co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w spotkaniu Book Clubu? Wiesz co, to jest bardzo proste Wsz Wszelkie info znajdziecie na naszym profilu Linki są w bio, także można skorzystać z naszej strony i wszystko sobie przeczytać, rozjaśnić sobie Nasze spotkania odbywają się cyklicznie, na razie są co miesiąc w Poznaniu Najbliższe spotkanie będzie już za tydzień w sobotę w Parku Wilsona. Będzie bardzo ciekawe, będziemy mieli w zasadzie mogę powiedzieć trzech ekspertów. Będziemy mieli eksperta oddechowego, będziemy miały trening pilatesu, sfokusowany właśnie na oddech, także zaklinamy ciepłą pogodę i słoneczko i będzie muzyka na żywo do tego treningu. Świetnie, bo właśnie widziałam, że taka a oddechu będziecie omawiać książkę mhm, Oddech. Dokładnie. No to faktycznie to zapowiada się Świetnie. A co Waszym zdaniem jest taką najfajniejszą rzeczą w tym buklabie? Za co najbardziej lubicie tę inicjatywę? Myślę, że za to, że po każdym spotkaniu. Każda z nas wychodzi z milionem refleksji, na które w zasadzie nawet chyba nie była gotowa. Następuje też takie uziemienie i nawiązując do tego, co Domi powiedziała, zyskujemy totalnie inną perspektywę na różne tematy. Przykładowo przychodząc na Book Club, gdzie wiodącą tematyką, jest tematyka X i myślimy sobie, kurczę, okay, czytając książkę, miałam pewne wnioski, przekładając to na, na moje życie, no to zmagam się z tym, z tym i z tym. A po spotkaniu towarzyszy nam milion różnych emocji, często takich, na które nie jesteśmy przygotowane, ale po tych spotkaniach jest takie poczucie, kurczę, dam radę poradzę sobie z tym yy, i widząc, jak inne dziewczyny wychodziły i nie tylko dziewczyny, wychodziły z opresji, yy, z różnych sytuacji i że wiele osób po prostu przez coś takiego przechodziło. Także myślę, że to i faktycznie ta taka otwartość, my naprawdę rozmawiamy bez tabu, ale tak bez tabu, bez tabu, bez oceniania. Domi zawsze mówi na spotkaniach dziewczyny yy, i chłopaki w tym momencie już też Pamiętajcie, że to jest taka bezpieczna przestrzeń, bezpieczna przystań dla was, nie musicie się obawiać, nie musicie się obawiać oceny i możecie się dzielić swoimi przemyśleniami, historiami, czym chcecie. No i często te wątki są poddawane też różnym dyskusjom, uczestnicy dyskutują na różne tematy, no i następuje takie naprawdę poszerzenie horyzontów po, po tych spotkaniach. Super, no to brzmi naprawdę tak e, spirytualnie. Zapraszamy. Ja bardzo, ja Musisz bardzo chętnie, paść. no. Ja bardzo lubię czytać książki, więc jak, jak najbardziej. A tak patrząc w przyszłość, tak mm, właśnie poszerzając wasze horyzonty, jak widzicie rozwój tego wydarzenia? Czy myślicie o jakichś nowych programach, nowych gościach, może nowych miastach? Tak, myślimy, myślimy zdecydowanie o nowych miastach, bo nasza społeczność no, wywodzi się z internetu, więc mamy dużą społeczność online i dziewczyny są nie tylko z Poznania, my to widzimy. Słuchajcie, no, przyjeżdżają do nas dziewczyny z Warszawy, z Wrocławia. Najdalsza uczestniczka przyjechała już dwa razy z Bytomia. No wow. mi po prostu naprawdę głowa pęka od tego. No i gdzieś tam pojawiają się takie naciski na nas, że słuchajcie dziewczyny, zróbcie Zróbcie to też w innych miastach, bo mamy, kurczę, troszeczkę daleko. Także tak, to się odbywa. Mogę już zdradzić, że najbliższe wyjazdowe spotkanie będzie 9 maja w Warszawie. I będziemy omawiać wspaniałą książkę, którą skończyłam czytać w zeszłym tygodniu i no, zrobiła na mnie ogromne wrażenie i będziemy miały super gościnie, super prowadzącą. Ale to wszystko zdradzimy na profilu. Także tak, mam zakupacie. nadzieję, że nasza poznańska ekipa też przyjedzie na to spotkanie. Okej, okay, świetnie. Czyli tak podsumowując, kurczę, jakby to powiedzieć, 18 kwietnia będzie właśnie wydarzenie w Poznaniu. Tak. No i... Co, zachęcacie tak wszystkich, czy nie wszystkich właśnie? No zachęcamy wszystkich. Wpadajcie, bez względu na to, jakie macie plany. Nie będzie lepszych planów <głos> niż <głos> <głos> najnowsza edycja Book Club. A to dlatego, że można po prostu poznać świetnych ludzi. E, tutaj Domi mówiła, że przyjeżdżają do nas dziewczyny z różnych miast. I to są dziewczyny, które... Poznały się na Book Klabie i one na przykład na kolejną edycję przyjechały już razem. Dla nas to po prostu było niebywałe. Także jest to świetna opcja, żeby poznać kogoś o podobnych zainteresowaniach, więc szczerze, szczerze zapraszamy. Czyli można zawrzeć znajomości, ale też przede wszystkim stawiacie na taki właśnie samorozwój. Tak, to jest, to jest w ogóle bardzo ważne, bo my dostajemy wiele in informacji e, od uczestniczek, że właśnie trudno jest im poznać w tym dorosłym życiu em, jakąś koleżankę, która jest na podobnym vibe'ie, no bo co się mówi, co się proponuje John czy em, czy e, Zapisz się na siłownię, tam poznasz znajomą. No tylko, że kurczę, trenując, no za dużo się nie porozmawia. Czy trenując jogę, czy trenując pilates, czy będąc na siłowni, no może tutaj ćwicząc na zmiankę. Ale to... Tak naprawdę tam nie ma za dużo przestrzeni do rozmowy. Spotykasz się co tydzień z tymi samymi osobami i yy, no, widzicie się, znacie się z imienia, coś tam pogadacie w szatni, ale nie ma w tym takiej głębi. A to, te spotkania naprawdę oferują głębie, yy, większe poznanie się, yy, no i wymianę właśnie swoich myśli, doświadczeń. Super, dziewczyny, bardzo dziękuję, że byłyście tutaj gościniami i zachęcamy bardzo do wzięcia udziału w Book Clubie, który będzie 18 kwietnia. Tak, dziękujemy, wpadajcie. No i dochodzimy do tego momentu, który jest najtrudniejszy. No, poż pożegnania czas. Pożegnania czas. E, my wam bardzo dziękujemy. Za konsoletą była Zofia kiry i -Kiry Luke, której bardzo dziękujemy e, za dzisiejszą realizację, a mm, przy mikrofonach dzisiaj byli na Franskowiak oraz Edwin przy Black. My wam bardzo dziękujemy. Zapraszamy na kolejne audycje, które dzisiaj yy, będą tutaj. No i życzymy przede wszystkim dobrej i spokojnej niedzieli. Na razie, cześć i czołem. Marcia.